se o, voyant... Poème de l'amour et de la mer, opus 19 na głos i orkiestrę Ernesta Chaussona i wspaniała Veronique Jeans, a z nią Orkiestra Nationale de Lille pod dyrekcją Aleksandra Bloka. To najważniejszy wokalny utwór orkiestrowy tego kompozytora zadedykowany jest Auriemu Parkowi, z którym Chausson przyjaźnił się i tworzył tzw. Labon de Franc, czyli Grupę Uczniów Franka. Premiera pierwszej wersji kompozycji odbyła się 21 lutego 1893 roku w Brukseli. Śpiewał tenor Désirée de Mest, a na fortepianie grał kompozytor. Premiera drugiej wersji orkiestrowej miała miejsce 8 kwietnia w Paryżu. Grała Orkiestra Société Nationale de Musique pod batutą Żana Gabriela Maria, śpiewała sopranistka Eleonore Blanc a za nami interpretacja znakomitej Weronique Rząs. Po francuskiej muzyce późnego romantyzmu, która wypełniła niemal całe dzisiejsze spotkanie w Quodlibecie i dwóch najsłynniejszych dziełach Ernesta Chaussona, wracamy do interpretacji Szury Czerkawskiego, niezwykle ciekawego pianisty, którego wykonaniu słuchaliśmy dziś już kompozycji Jeana Baptisty Lilliego, A na zakończenie, bo już kończymy nasze spotkanie, kompozytor, po którego dzieła Szura Czerkawski sięgał bardzo często. To Fryderyk Chopin i Waltz Asdur, op. 42. Klaudia Baranowska, to już wszystko. Tak, żegnam się z Państwem na dziś. Do usłyszenia. Autopromocja. Gioconda Amilcare Ponkiellego to swoisty przypadek w długich dziejach opery. Dzieło, które w zależności od gustów albo wychwalano, albo odmawiano mu wszelkiej wartości. Ale na pewno jest to opera, która unieśmiertelniła swojego twórcę. Mówimy Ponkielli, myślimy Gioconda. W Operze pod Gwiazdami spektakl zarejestrowany w Barcelonie 1 marca tego roku w roli tytułowej Sayoa Hernandez, a całość pod dyrekcją Daniela Orena. W sobotę, 2 maja zaczynamy Uwaga! Wyjątkowo o dziewiętnastej. Zapraszam w imieniu swoim i Dorotę Kozińskiej, Marcin Majchrowski. Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz na horny. Program drugi Polskiego Radia, minęła 13.30. za nieopowiedzianym. Michał Nowak. Grzegorz Brzozowski. Dzień dobry. Dziś nie będziemy rozmawiać o filmie. Przyjrzymy się dziełu, które twierdzi, że filmem nie jest. Znamy ten gest z historii sztuki. Jednak obraz To Nie Jest Fajka, René Magrita, wskazywał na sztukę jako na sposób patrzenia na świat. Film Dżafara Panachiego, skazanego przez irański sąd na artystyczny niebyt, igra tymczasem z prawem i sytuacją zniewolenia. Stawia też pytania, czy akt kręcenia w tych warunkach to heroiczna forma oporu, świadectwo, a może akt kapitulacji wobec władz. Tytułowa negacja sugeruje, że stawką nie jest forma, lecz wolność. Twórcza, egzystencjalna, polityczna. To nie jest film, bo film zakłada możliwość działania, ruchu, produkcji. A co jeśli twórca zostaje uwięziony, dosłownie lub metaforycznie? Co jeśli jedyne, co pozostaje, to mówienie o filmie, który nie może powstać? To film o braku filmu. A może o tym, że sztuka przychodzi w sukurs nawet wówczas, gdy wszystko inne zawodzi? Jafar Panahi to twórca honorowany na największych współczesnych festiwalach filmowych w Berlinie, Wenecji, Cannes, nominowany do Oscara w tym roku. Zaczynał jako asystent abbasa Kiarostamiego, z którym stworzył swój pierwszy film, Biały Balonik. Później jednak wypracował styl własny, unikatowy. Wyrazisty nawet na tle szeregu znakomitych, współczesnych twórców, którymi obrodziło kino irańskie pomimo politycznych wyzwań, chociażby Azgara Farhadiego czy Mohammada Rasulufa. Jafar Panahi wypracował jednak nie tylko wyrazisty styl filmowy, ale i pewną postawę twórczą, która potrafiła paradoksalnie wzmocnić jego kreatywność właśnie dzięki ograniczeniom, na jakie napotykała. I owocem tejże kreatywności jest Film, który nie jest filmem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jafar Panahi, to nie tylko filmowiec, ale też krytyk władzy w Iranie. Opozycjonista, który został aresztowany 1 marca 2010 roku. No i pokrótce może historia jego wyroku. 20 grudnia tego samego roku, czyli 2010, został skazany na 6 lat więzienia i 20-letni zakaz kręcenia filmów, pisania scenariuszy, udzielania wywiadów oraz wyjazdu z kraju. Ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli film, który nie jest filmem, powstał w trakcie jego apelacji. Premiera tego dokumentu odbyła się w 2011 roku w Cannes, a rok później Parlament Europejski przyznał Panachiemu nagrodę Sacharowa. Uwięziony w kraju reżyser nie mógł jej odebrać. Karę zaczął odbywać w 2022 roku, a rok później po strajku głodowym i międzynarodowych protestach środowiska filmowego został zwolniony za kaucją. No i tutaj wracamy do czegoś, o czym rozmawialiśmy przy okazji 20 dni w Mariupolu. Czy walka, w tym wypadku walka z władzą nie zakłada ryzyka i gotowości na ewentualną ofiarę? Z pewnością renoma międzynarodowa, jaką zdobył i swoimi wcześniejszymi uznanymi filmami, w jakimś sensie pomogła podtrzymać jego wiarę w to, że może tworzyć pomimo wspomnianego okrutnego zakazu pracy twórczej obejmującego 20 lat. Pomimo tego ograniczenia, Panachiemu udało się stworzyć, także po tym filmie, o którym dzisiaj rozmawiamy, szereg kolejnych tytułów, które w rozmaity sposób radzą sobie z ograniczeniami politycznymi, ale też wewnętrznymi stanami zniechęcenia poczucia samotności, które też mogą okazać się fundamentalną blokadą twórczą. Z tym, że warto dodać, że problemem pana z reżimem irańskim zaczęły się wcześniej. Pojawiły się już w 2000 roku, kiedy stworzył film Krąg, diagnozujący sytuację kobiet w Iranie, ograniczonych na wielu poziomach przez tradycyjne oraz polityczne bariery. Kolejnym bardzo kontrowersyjnym jego obrazem był Offside, film, w którym oddaje starania bohaterki nastoletniej dostania się na mecz piłki nożnej, w których to meczach kobiety uczestniczyć nie mogą w irańskim społeczeństwie. Cenzura, która obowiązuje w Iranie jest cenzurą prewencyjną. Nie można opowiadać w zasadzie o niczym, co nadczarpnęłoby wizerunek Iranu jako państwa. Jest w tym oczywiście sporo obłudy takiego zamiatania pod dywan. No i trudno w tej sytuacji nie mieć problemów z tamtejszym urządem kontrolującym treści. Bo w jaki sposób można być w takiej sytuacji uczciwym? Jak można być szczerym twórcą? Jak można pokazać prawdę, choćby prawdę prawdę o sobie samym, a taką prawdę podaje tutaj Panachi w dokumencie To nie jest film. No ale z drugiej strony to, co on robi w tym filmie, czyli zaczyna opowiadać film, który nie może powstać. Czy to może zastąpić realizację tego filmu? Czy kamera tutaj daje podmiotowość reżyserowi, czy ją symuluje? To nie jest film. Jest poniekąd dokumentalną rejestracją dość znaczącego momentu życia Panachiego. Właściwie jednego popołudnia które też splata się z bardzo istotnym momentem w Iranie. Jest to tak zwana środa fajerwerków. Ostatnia środa poprzedzająca perski nowy rok, czyli czas potencjalnego rozrachunku z tym co minęło, ale też budzenia nadziei na oczyszczenie, które przyniesie zmianę. I w tym dość istotnym momencie... Kiedy rzeczywiście na ulicach Teheranu słychać zakazane swoją drogą wówczas przez władze fajerwerki, reżyser toczy poniekąd wewnętrzną, cichą walkę o zachowanie jakiejś sprawczości, pomimo wiszących nad nim już druzgocących politycznych ograniczeń. Jednym z wstrząsających momentów już pierwszej części filmu jest jego telefon do prawniczki, z którą rozmawia właśnie o tym, na ile są szanse na złagodzenie tego wyroku, który byłby dla niego rzeczywiście śmiertelnym ciosem, jeżeli chodzi o jego karierę twórczą. Aczkolwiek panachi podczas tego popołudnia pokazuje nam szereg sposobów, na jakie jednak filmowiec może podtrzymywać swoją kreatywność. W tym kontekście można też czytać ten dokument jako film z jednej strony o niemożności, ale też o uporze. Panachi opowiada scenariusz, którego nie może zrealizować. Kreśli taśmą na podłodze zarys przestrzeni, której nie wolno mu zbudować. Kino redukuje się tutaj do gestu, do mówienia o obrazie, do szkicu bez możliwości realizacji. A jednak właśnie w tej produkcji objawia się istota kina. Opowieść o świecie, w którym reżyser żyje. Jest to świetne sportretowanie sytuacji, w której się znalazł paradoksalne, ale ostatecznie też wyzwalające. Film w stanie czystym, bez budżetu, bez spektaklu. Kino jako świadectwo. Rzeczywiście, w pewnym momencie podczas tego popołudnia Panachi uzgadnia ze swoim znajomym, rejestrującym jego działania, sposób na wymknięcie się ograniczeniom narzuconym mu przez władze, które to nie zakazały mu przynajmniej mówienia o filmach niezrealizowanych. Ale zanim dojdzie do szkicowania tego nowego projektu, instalowanego domorosłymi metodami na dywanie perskim, możemy w tym filmie zdobyć wgląd w to, co robi filmowiec w zamknięciu. Taki samotny dzień reżysera to przede wszystkim zapis jego rosnących frustracji. Filmowiec zajmuje się patrzeniem w przestrzeń z balkonu, paleniem kolejnych papierosów. Z początku próbuje rejestrować sam siebie w takich codziennych, bardzo zwyczajnych czynnościach, kiedy chociażby przygotowuje sobie posiłek. Co jakiś czas jednak te próby podtrzymania dynamiki twórczej sam przecina jakimś wyrazem zniechęcenia, poczucia fałszu. Reżyser pozbawiony narzędzi pracy w pewnym sensie jest skazany wyłącznie na snucie kolejnych Projektów teoretycznie, na sucho, na dywanie. W pewnym momencie co znamienne ogląda fragmenty swoich minionych filmów, w których nie tyle mamy wrażenie, chce ogrzać się we własnej, minionej chwale, ale szuka intrygujących fragmentów, w których Czuł, że jego władza reżyserska, wówczas jeszcze nieograniczona politycznie, mimo wszystko doprowadziła do efektów, jakie wymykają się jego przewidywaniom. Wybór tych filmów jest swoją drogą bardzo znamienny. Widzimy tutaj chociażby fragment jego obrazu z 1997 roku, czyli jego drugiego filmu o tytule Lustro. To jak Panachi rozpoczyna ten film wydaje się bardzo standardową, fabularyzowaną historią. Kilkuletnia dziewczynka czeka na zostanie odebraną przez swoją mamę po zajęciach szkolnych. Mama nie nadchodzi, więc dziewczynka z ręką w gipsie postanawia ruszyć w miasto i jakoś poradzić sobie z dotarciem do domu. Mniej więcej w połowie tego filmu następuje bardzo nieoczekiwana interwencja samego życia. Dziewczynka w pewnym momencie spogląda wprost w kamerę, Zdejmuje gips sztuczny nałożony jej przez charakteryzatorów i z niewiadomych przyczyn opuszcza autobus, twierdząc, że ona dalej w tym nie będzie grać, czym oczywiście wprawia całą ekipę w wielką konsternację. To, co dzieje się później, to nie tylko zapis paniki filmowców, ale też bardzo osobliwa medytacja nad tym, jak porządek życia potrafi wyrwać się planom fabularyzacji i poniekąd zwyciężyć nad ograniczeniami, które taki proces fabularyzowania jednak w życiu ustanawia. Jak oglądałem ten fragment filmu, to się. Wiem się na ile to jest prawda, a na ile to było zaplanowane i miało służyć właśnie pokazaniu tego przenikania się życia z filmem, co zresztą jest jednym z głównych motywów twórczości Panachiego. To niezwykle ciekawe, co dzieje się w drugiej połowie tego filmu, kiedy dziewczynka wyrywa się ramą scenariusza. Okazuje się, że paradoksalnie ona jednak odtwarza bardzo podobną do zamierzonej historię. Rzeczywiście musi trafić do swojego domu, ale kamera śledzi ją po prostu w inny sposób, już bardziej dokumentalnie, z większego dystansu. Co nie zmienia jednak jakiegoś rodzaju przesłania unoszącego się nad tym filmem, że wybór formy filmowej, czy to fabuły, czy dokumentu, Thank <laughs> you może być mniej istotny niż skupienie się realizatorów na tym, aby dotrzeć do jakiejś prawdy o rzeczywistości. I do tej prawdy można dotrzeć zarówno środkami fabularnymi, jak i dokumentalnymi. Różnica między obiema częściami tego filmu polega jednak na tym, że w tej drugiej, bardziej dokumentalnej, dziewczynka postanawia rozegrać tę sytuację na własnych prawach, buntując się przeciw ramom scenariusza, zdejmując ten gips, czyni akt swego rodzaju emancypacji. O ile oczywiście nie było to częścią scenariusza i wtedy ta podmiotowość od razu odpada. Niemniej jednak widać tutaj chęć ścigania świata, ścigania prawdy przez Panachiego. No i to przenikanie się świata rzeczywistego ze światem fikcyjnym jest widoczne w dokumencie to nie jest film, chociażby w historii, którą opowiada reżyser. Historii tego filmu, który nie może powstać. Jest to opowieść o młodej dziewczynie, która zdała na uczelnię artystyczną, ale jednak rodzina zabrania jej pójść na studia. Bohaterka próbuje się wydostać ze swojego pokoju, w którym jest zamknięta i odwiedzana tylko przez babcię. No i właściwie to się bardzo dobrze rymuje z sytuacją pana Panachiego. On też został uwięziony w tej niemożności realizacji swoich planów. Odgrywając te rolę dziewczynki, stając się nią na chwilę, przeistacza się z reżysera w aktora albo po prostu wręcz w bohatera dokumentu. Czy on gra siebie, czy gra bohatera? Na ile ma Mamy tutaj do czynienia z autentycznością, a na ile z kreacją. Kim wtedy jest Panachi? Są pytania, na które nie sposób znaleźć jednoznacznej odpowiedzi i historieżyser rzeczywiście niebywale utalentowany w mnożeniu tego rodzaju dwuznaczności. Tym bardziej, że jeżeli przeskoczymy kilka lat do przodu, a dokładnie do 2018 roku, Panachi realizuje wtedy film o tytule Trzy Twarze który jest zbudowany właśnie na zarysach tej historii, jaką kreśli na swoim dywanie w czasie izolacji. Główna bohaterka tego filmu to nastoletnia dziewczyna, która przeżywa dramat związany z tym, że jej rodzina nie pozwala jej dostać się na artystyczną uczelnię, którą sobie wymarzyła, chciałaby zostać aktorką i wtedy czyni gest radykalny, od którego otwiera się ten film, mianowicie nagrywa wideo, w którym deklaruje, że jest w stanie popełnić samobójstwo. Jest to apel do innej aktorki, uznanej w Iranie Benhaz Jafari. Po zamknięciu tej zagadkowej sekwencji widzimy tęże aktorkę oraz Panachiego, kiedy jadą do wioski tejże dziewczynki przekonani o tym, że trzeba jakoś zainterweniować, że jest to sytuacja też realna. Im bardziej jednak zbliżamy się do tej wioski, tym bardziej czujemy interwencję swego rodzaju fabularyzowanych epizodów. Epizodów, które zdają się wyrastać poza prawdopodobieństwo dokumentalne. Nad samym tym filmem unosi się dwuznaczność, przykładem jest omawiany przez nas dzisiaj dokument. Wystawianie widza na ciągłe zadawanie sobie pytań o status tego, co obserwuje, i w pewnym momencie też na stanięcie wobec pytania o to, czy w ogóle takie rozróżnienia są istotne. Ten tytuł jest zastanawiający, no bo można pomyśleć w ten sposób, że jest to metoda zabezpieczenia się reżysera przed karą, która mogłaby go spotkać z powodu tego, że jednak wyłamuje się z tego zakazu. No bo zawsze może powiedzieć, ale przecież to nie jest film. Odgrywanie scenariusza nie zostało objęte zakazem. No ale poza tym gestem prowokacji czy ironii, można też w tym dostrzec jakiś rodzaj aktu rozpaczy, a może oskarżenia wobec reżimu, który go w tej sytuacji postawił. Można by też dopatrywać się postawy reżysera, który potrafi rozegrać narzucane mu ograniczenia polityczne, a co bardzo znamienne, że film Pana Panachiego unika podejrzenia o to, że stanowi taką podskórną apologię jego ego twórczego. On oczywiście walczy o podtrzymanie procesu tworzenia, ale podkreśla to, że on jako reżyser jest w pozycji służebnej wobec tego, co decyduje o wartości artystycznej jego filmów. W oglądanych przez niego wspomnianych fragmentach jego wcześniejszych dzieł skupia się właśnie na tych dziwnych momentach, kiedy samo życie interweniuje w jego plany, zakłóca je, skłaniając do z jednej strony podporządkowania, ale z drugiej strony jednak dążenia dalej do domknięcia swojego dzieła. Umowne linie, które wyznacza na perskim dywanie, ta minimalistyczna scenografia, Jednak działają dość mocno na wyobraźnię, być może nawet mocniej niż wtedy, gdyby ten film się skonkretyzował, gdyby powstał. To ograniczenie, z którym się spotkał, wyzwoliło jakiś rodzaj niesłychanej kreatywności w Panachim. I on wykorzystuje to w każdym swoim kolejnym filmie. Jest w tym jakiś rodzaj partyzantki, która jest może mocniejsza niż wtedy, gdyby to zostało zrobione z wielką pompą. Zwróćmy jednak uwagę, że ta partyzantka nie mogłaby zaistnieć bez Solidarności innych twórców Iranu, nierzadko ryzykujących bardzo dużo. I też taki gest Solidarności widzimy już w tymże dokumencie. O ile do pewnego momentu Panachi próbuje rejestrować się sam. Istotna przemiana następuje, kiedy w jego mieszkaniu pojawia się znajomy filmowiec i w pewnym momencie celebrują nawet akt wzajemnego filmowania siebie nawzajem, co samo w sobie oczywiście nie niesie szczególnie porywającej dramaturgii, ale daje obu poczucie jakiejś sprawczości, pomimo narzuconej sytuacji osamotnienia. W kolejnych filmach Panahi przestaje być niewidoczny. Film staje się takim gestem istnienia, dowodem, że twórca, reżyser Panahi jeszcze jest, że próbuje działać, że próbuje wyrwać się na wszelkie sposoby z tej matni, w którą zapędził go reżim. Zakaz tworzenia nie zatrzymuje kina, ale zmienia się w takie świadectwo opresji. To, co zostaje, kiedy tak naprawdę o filmach można raczej opowiadać, niż je nam pokazywać, to jest jest moc samej opowieści, ale też właśnie więzi międzyludzkie. To znamienne, że wygłodzony kontaktu reżyser w momencie otwiera się też na nieoczekiwany kontakt z zupełnie niespodziewanym gościem. Ten niespodziewany gość to śmieciarz, no ale ta sytuacja jest dwuznaczna, bo kryje się za tym podejrzliwość. Czy nie jest to jakiś podstawiony agent? Powstaje pytanie, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem? No i ten rodzaj nieufności, który rodzi się z tego typu sytuacji, jest tutaj bardzo wyraźnie widoczny. Każda osoba, której reżyser nie zna, staje się potencjalnym zagrożeniem. Mimo to reżyser dokonuje pewnego skoku w zaufanie, podąża ze swoim nieoczekiwanym gościem w podróży windą przez kolejne piętra, ale przy tej okazji otwiera się na to, co ten młody chłopak mu opowiada o swojej sytuacji życiowej. Jest to student, który nie ma wielkich nadziei na to, że będzie kiedykolwiek pracował w swoim zawodzie i łapie mnóstwo drobnych, fizycznych prac, mimo wszystko podtrzymując jakiś rodzaj nadziei, energii życiowej, którą dzieli się z reżyserem w momencie kryzysu. O tym, jak trudna psychologicznie jest to sytuacja wypowiedział się jeszcze bardziej sugestywnie w następnym swoim filmie, zrealizowanym pomimo ograniczeń, o tytule Parde po angielsku Closed Curtain z 2013 roku. To swoista sekcja stanu ducha reżysera, który spędził już dwa lata w tym poczuciu potrzasku wyrażonym przez, omawiany przez nas dzisiaj dokument. W filmie Pardę oglądamy postać scenarzysty, który udaje się na odludzie, zasłania wszystkie okna w domu, w którym spędzi najbliższe tygodnie, wypuszcza ze swojej torby którego trzymał też w ukryciu. Przez dłuższy czas zastanawiamy się, jakie są przyczyny tej izolacji. Czy jest to gest sfrustrowanego twórcy na miarę bohatera leśnienia Stanleya Kubricka, który szuka radykalnego skupienia? Czy jest to gest uciekiniera od politycznych ograniczeń? Czy... Jest to może gest próby ocalenia właśnie jego pupila, ponieważ w pewnym momencie w tym filmie obserwujemy fragmenty wiadomości donoszących, że w Iranie wprowadzono okrutną politykę likwidowania psów w przestrzeni publicznej. Jakakolwiek motywacja za tym stoi, jak i przynajmniej próbujemy się domyślać przez pierwszą część filmu, zostaje to radykalnie zakłócone. W kolejnych jego częściach w domu jego bohatera pojawia się dziewczyna. Nie wiemy, czy jest szpiegiem, czy jest uciekinierką od reżimu, a może jest wręcz muzą albo dziwnym wytworem umysłu, który ma skłonić bohatera filmu do autodestrukcji. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy po kilkunastu minutach widzimy, że na ekranie pojawia się sam Panachi, który porusza się wśród tych postaci ale ich nie zauważa. Okazuje się, że cały film powstaje w jego domku letnim i tak naprawdę zostajemy postawieni przed hipotezą, że tworzy on kolejny lawirujący między porządkiem fabularnym a dokumentalnym Obraz, w którym oddaje swój wewnętrzny stan, w którym rzeczywiście boryka się z najmroczniejszymi pytaniami związanymi z długotrwałą izolacją, m.in. z pytaniem o możliwość autodestrukcji. Doświadczenie represji nadaje w ten sposób kinu Pana Panachiego jakąś szczególną powagę. To nie jest kino męczeństwa, to jest jakiś rodzaj kina godności właśnie, mierzenia się z tą sytuacją, w którą został wepchnięty, ale zarazem kino tutaj się jawi jako swoista potrzeba ontologiczna. Jakby twórczość była warunkiem przetrwania samego Panachiego. Wbrew tym pokusom autodestrukcji można zadać tutaj pytanie, co dzieje się z tożsamością artysty, gdy odbiera się mu możliwość działania. Chyba nie dzieje się zbyt dobrze. Panachii musi tworzyć, żeby móc istnieć. Wysiłki twórcze podejmuje regularnie, pomimo tych ograniczeń. Kolejnym jego uznanym filmem był Taxi Teheran, nagrodzony na festiwalu w Berlinie, w którym występuje w roli taksówkarza, przyjmującego kolejne postaci na ulicach Teheranu. Znowu pojawia się pytanie o to, na ile są to postaci podstawione, na ile realne. Czasami to pytanie jest jeszcze bardziej komplikowane przez to, że kolejni pasażerowie podejrzewają poprzednich o to, że byli podstawieni przez reżysera. Sam reżyser przyjmuje pokornie utyskiwanie kolejnych pasażerów na to, że gubi się na ulicach Teheranu nie potrafi ich dowieść na czas tam, gdzie sobie tego życzyli. To nabiera jeszcze ciekawszej, autoironicznej dynamiki w momencie, kiedy Panachia odbiera własną siostrzenicę, i okazuje się, że jego siostrzenica otrzymała pracę domową od swojej nauczycielki, ma zrealizować krótki film według wytycznych, które zagwarantują jego dystrybuowalność w Iranie. A są to wskazówki o określonym też aspekcie politycznym, który dotyczy nie tylko zakrywania kobiet chustami w przestrzeni publicznej, ale unikania tak zwanego mrocznego realizmu. Kilkunastoletnia współpasażerka Panachiego próbuje w pewnym momencie nagrać sytuację obserwowaną przez okno taksówki. Pojawia się tam i niemal rówieśnik, chłopiec, który utrzymuje się z tego, że zbiera butelki po śmietnikach. W pewnym momencie podnosi on zgubione przez inną postać pieniądze. Dziewczynka próbuje namówić go na to, aby zarejestrowana sytuacja domknęła się optymistycznie. Pieniądze te oddał właścicielowi. Okazuje się, że sytuacja nie rozwija się tak, jakby sobie tego życzyła. Panachi pokazuje nawet na przykładzie kilkuletniej bohaterki, że poszukiwanie optymizmu na siłę jest pewnym rodzajem zaklęcia, które maskuje prawdę o rzeczywistości, jak też w pewnym momencie przyznaje sama bohaterka. Co oznacza unikanie mrocznego realizmu, kiedy ona już sporo tego roku wokół siebie zauważyła? Na koniec myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak w ogóle ocenić to dzieło, które powstaje, dzieło, które, jak sugeruje tytuł, nie jest filmem i co my jako odbiorcy możemy z tym zrobić. Można powiedzieć tak, że zwycięstwem swoistym Panachiego jest fakt, że film istnieje, że to dzieło zostało wyprodukowane, że zostało też pokazane międzynarodowej publiczności, a więc pośrednio zakaz stworzył dzieło, przyczynił się do tego, że coś powstało. To jest kolejny paradoks, z którym mierzymy się oglądając ten dokument. System chciał ciszy, a otrzymał obraz krążący po świecie. Ten krótki przegląd filmów zrealizowanych przez pana Hego pomimo zakazów to pokaz pewnego rodzaju postawy i twórczej, i etycznej. Twórczej też pod tym względem, że w każdym z tych filmów odsłania siebie w nowej roli. Można jeszcze wspomnieć chociażby o filmie Niedźwiedzie nie istnieją, w którym oddawał moment swojego życia, kiedy mieszkał na prowincji na pograniczu irańskim i reżyserował film za tą granicą na odległość, korzystając z internetowych komunikatorów, mierząc się ze związaną z tym oczywistą frustracją, ale też z pytaniem o to, czy jednak zdecydować się na krok radykalny, czyli wyjechać z kraju i tworzyć tam, gdzie nie będzie borykał się z tak permanentnymi ograniczeniami. Wracając do dokumentu, o którym dzisiaj rozmawiamy, kino okazuje się... Bezbronne poniekąd wobec tego systemu, no bo film czy nie film nie zmienił losu twórcy. Sztuka nie ocala, skoro nie może zmienić rzeczywistości, też tak można byłoby powiedzieć. Ja mam wrażenie, że Panachis zdołał ocalić przede wszystkim wiarę w to, że można wynajdywać na nowo formę filmową tak, że wymyka się ona kolejnym politycznym, czy też wewnętrznym, psychologicznym ograniczeniom. Na ile jednak postawa twórcza, jaką pokazuje i podtrzymuje Panachi, nie staje się przykładem tego, że forma filmowa jest niezwykle pojemna. O ile z jednej strony nie stawia sobie otwartych politycznych postulatów, żaden z tych filmów nie jest podatny na oskarżenie wprost o bycie filmem politycznym, to każdy z tych tytułów stał się jednak bardzo osobliwym świadectwem kolejnego etapu życia reżysera, które staje się samo w sobie kroniką podtrzymania jakiegoś rodzaju godności twórczej w bardzo niesprzyjających warunkach. W przypadku dzieła Panachiego mamy do czynienia z tworzeniem sztuki filmowej na podstawie własnych egzystencjalnych kryzysów. I to, że forma filmowa okazuje się dostatecznie pojemna, aby wiarygodnie oddać tę dynamikę bez posądzenia też o nadmierną autokreację reżysera, to jest niebywała sztuka. Ja mam wrażenie, że też w każdym tym filmie on pokazuje, z jakimi aktualnie pytaniami się mierzy. Na koniec jednak chciałbym się zastanowić nad tym, w jakiej sytuacji nas oglądanie tego filmu stawia. Czy jesteśmy tylko obserwatorami, czy wspólnotą świadków, chciałoby się zapytać. Być może tak, ale z drugiej strony przecież możemy długo mówić o tej odwadze, o minimalizmie, o sensach ukrytych w obrazie. Możemy przywołać Heroizm twórcy, który mimo zakazu sięga po kamerę, ale na koniec powraca pytanie, co się realnie zmieniło po tym wszystkim. Film powstał, świat go obejrzał, festiwale nagrodziły, publiczność wzruszyła się, a system trwa. Być może więc to dzieło jest nie tyle aktem oporu, ile dowodem na to, że dramat jednostki, doskonale mieści się w globalnym obiegu kultury, jako tak zwany ważny głos, świadectwo epoki, czyli kamera nie jest bronią, ale zapisem bezsilności. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że może lepiej nie robić nic i być zadowolonym w tym swoim wzruszeniu i ewentualnie mówieniu o tym, że kino wciąż nas porywa i że zadaje ważne pytania i że musimy się poprzez oglądanie mierzyć z rozmaitymi trudnymi sytuacjami, niż wywoływać wojnę. Mam wrażenie, że to bardzo surowa opowieść jaką przyjąłeś, wydaje mi się, że kluczowe jest to, o czym wspomniałeś. Mianowicie stworzenie właśnie wspólnoty wśród widzów będących świadkami tej sytuacji. Niezależnie od tego, że Panachis rzeczywiście stał się ikoną oporu w środowisku międzynarodowych filmowców, też twórcą, którego każdy kolejny film jest ceniony na międzynarodowych festiwalach. Można spojrzeć na niego przede wszystkim jako twórcę, który ustawia siebie jako służącego wyrażeniu głosu przerastającego ponad jego reżyserskie ego. Jest to z nielicznych głosów, którym udaje się dotrzeć do nas z społeczeństwa Iranu, ale jest to też twórca, który prezentuje bardzo dynamiczną postawę, reagującą na kolejne zagrożenia związane z jego trudną sytuacją polityczno-artystyczną. To ciekawe, że w najnowszym jego filmie, nagrodzonym Złotą Palmą na festiwalu w Cannes, to był zwykły przypadek, widzimy też uniknięcie pewnego ryzyka, jakie mogłoby wiązać się z długoletnim statusem bycia represjonowanym politycznie twórcą. Jest to film, który mierzy się z hipotetyczną sytuacją, w której ofiary reżimu, nagle otrzymują możliwość odwetu na swoim oprawcy, sprawcy tortur, który złamał ich życie. Jest to film wyjątkowy w kontekście kilku ostatnich poprzedzających go filmów tego reżysera, ponieważ nie widzimy w nim tej osobliwej gry formalnej, mieszającej narzędzia dokumentalne z fabularnymi. Co nie zmienia faktu, że paradoksalnie sięga on być może najbardziej osobistych, dojmujących pytań, które żywi sam reżyser. Pytań chociażby o to, czy teraz po latach ograniczeń powinien żywić w sobie uczucie gniewu i resentymentu wobec osób, które ograniczały jego twórczość. Co w takim razie ściga Panachi w swoich filmach? No nie tylko te etyczne czy egzystencjalne pytania, które go dręczą, ale też swoisty dynamizm czy witalizm świata ostatecznie. Myślę, że to jest kino o nieprzewidywalności tego, co nas otacza, nieprzewidywalności świata i nieprzewidywalności życia samego w sobie. O czym traktuje chociażby film Życie. Jego bohaterem jest jego igłana, która budzi bardzo duży sceptycyzm odwiedzającej jego matki. Rzecz dzieje się w czasie pandemicznej izolacji. Mama reżysera jest bardzo przelękniona stanem świata, ale jednak decyduje się na ten radykalny gest odwagi odwiedzenia swojej rodziny, ponieważ uznaje, że to jest dużo ważniejsze niż trwanie w lęku. No ale kiedy jednak pojawia się w mieszkaniu reżysera, Największy dystans utrzymuje wobec wspomnianej igłany. Ten krótki, 20-minutowy dokument pokazuje jednak, jak te bariery międzygatunkowej ostrożności mogą być przełamane w sytuacji, kiedy to, co nam pozostaje, to no właśnie, my sami jakiś rodzaj wspólnoty, który możemy stworzyć. Polecamy kino pana Hego. Bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Nowak. Grzegorz Brzyzowski. Do usłyszenia.